którym się odciął od Orbana. Mówił, że związki z Orbanem to był błąd. Później mieliśmy odcięcie się od Trumpa i krytyka infografiki przedstawiającej z no, kuriozalnej Donalda Trumpa jak Jezusa Chrystusa. Myślę, że I słabą... też skrytykował powołanie Swinarskiego, którego przed którym Sztab powiedział... Wojska Polskiego przestrzegał, że szerzy rosyjską propagandę. Czy to jest kara właśnie za te, za to takie usamodzielnianie? Się i odcinanie się od polityki prezydenta? Myślę, że to jest efekt e, przede wszystkim wojny wewnątrz kancelaria. Ja się wzruszyłem, jak wczoraj oglądałem wypowiedzi i ministra przy Boguckiego, i ministra Przydacza, którzy mówili, nie żadnych konfliktów nie mamy w ogóle Sławka kochamy, cenimy, lubimy i szanujemy jak wyliczance w przedszkolu. Prawda jest taka, że rzeczywiście w kancelarii te konflikty były, te sygnały powszechnie, nie, powszechnie dochodziły i moim zdaniem pan prezydent musiał podjąć decyzję, szczególnie, że także BBN stał za błędnymi decyzjami. Zablokowanie awansów na pierwszy stopień oficerski młodych funkcjonariuszy z specjalnych. Nie przekazanie prezydentowi informacji o tym, że na posiedzeniu gremiów rządowych była rozmowa o przekazaniu w zamian za technologie dronowe Ukrainie migów Prezydent się ośmieszył, mówiąc, że nic o tym nie wiedział. Okazało się, że po prostu mu nie przekazano tych informacji. Czego to Sławomir był efekt? też powiedział, że to on stał za wetem do sejfu. Tak jest. Ja już pomijam, bo to najbardziej kuriozalne. Prezydencka ustawa mówiła o zyskach z NBP. Prezes Glapiński ogłosił zysk za ubiegły rok, który był stratą kolejnych kilkudziesięciu 35 milionów 35 miliardów złotych. straty. Do, e, dokładnie tak. A na pytanie, czy w takim razie by to sfinansował ze złota? Nie. Powiedział, że złoto to on będzie dokupywał. Okazało się, że prezydencka ustawa była ustawką i kompletną wydmuszką, bo za nią absolutnie nic nie stało. I wszyscy mówili, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego był chaos. On się brał między innymi no, ale wasz koalicjant PSL teraz zgłasza projekt prezydencki i mówi, że to jest dobry projekt i trzeba w to iść. No tak, ale on zgłasza to tylko po to, żeby obnażyć fałsz i obłudę środowiska prezydenckiego. Czyli nie będzie głosowany ten prezes, projekt? Jeżeli prezes mówi, że ma zysk, to gdyby była taka ustawa, to by musiał pokazać, gdzie on jest. Ja jeszcze jednym zdaniem dokończę, gdzie był największy problem z bbn -em. Największy problem z bbn był, polegał na tym, że BBN to jest to ciało, które analizuje. Polecam wypowiedzi generała Polko, który pracował w bbn w czasach świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, my pracowaliśmy na dokumentach, analizowaliśmy dokumenty, prawie wszystkie oklauzulowane, przedstawiając prezydentowi nasze rekomendacje. W tym konkretnym przypadku Sławomir Cęckiewicz nie mógł pracować na dokumentach, bo nie miał stosownych dopuszczeń i był taki wygodny moment, mówimy o rozstrzygnięciu oczywiście spawy w sądzie administracyjnym, gdzie mógł tą umownie mówiąc rezygnację złożyć. Szczególnie, że za moment by miał bardzo niezręczną sytuację, bo jak on mówił publicznie, że w jego ocenie on ma dopuszczenie po wyroku sądu administracyjnego, no to by musiał w takim razie być konsekwentny, to by musiał w te dokumenty zaglądać. Jacek A się wiedział, wiera, że wtedy groziłoby to BB... konsekwencjami prawnymi. Były szef BBN-u yy, u Andrzeja Dudy mówił, że rzeczywiście 70% pracy szefa BBN-u to jest na niejawnych dokumentach. W dokumentach Ewa Szedler. Czy ta decyzja o rezygnacji Sławomira Cęckiewicza, to jest dobra decyzja? Ja uważam, że bardzo dobra. Zresztą um, chciałabym podkreślić, że w zasadzie, gdyby pan Cęckiewicz był prawdziwym propaństwowcem, to nie przyjąłby takiej nominacji od pana prezydenta. Dlatego już prawie, że ponad rok nie miał dostępu do tych informacji. Więc jeśli ktoś nie spełnia kryteriów to po prostu nie podejmuje się pewnego zadania. I tutaj zabrakło przy nominacji hmm, od pana prezydenta po prostu takiego zdroworozsądkowego myślenia. Myślę, że myślenie polityczne tutaj wygrało na czas i postawiło pana Cęckiewicza w sytuacji, kiedy jego <coughs> pracownicy mieli w zasadzie większe kompetencje niż on sam. Także pro zachował się dopiero w momencie teraz, kiedy zrezygnował z tej funkcji. I myślę, że czas pokazał mu, iż na przykład w ważnych rozmowach nie może uczestniczyć, bo zdaje się, że, de że delegacja pana prezydenta była w grudniu w Stanach Zjednoczonych y y i niestety pana pan Cęckiewicz nie mógł tam być, ponieważ trzeba to podkreślić, że osoby, które udostępniają informacje tajne, osobie, która nie ma do tego kompetencji i, i, i nie ma zgody, po prostu narażają się na karę bardzo konkretną i myślę, że to powodowało bądź co bądź pytania wewnątrz i one skumulowane doprowadziły do słusznej, bardzo słusznej decyzji. Uważam, że jest to dla naszego bezpieczeństwa w tym czasie bardzo trudnym, wyjątkowo dobra decyzja, ponieważ nie zatrzymamy tego, co się dzieje na wschodzie, nie zatrzymamy tego sami, co się dzieje w Zatoce Perskiej, dlatego yy, Informacje dzisiaj stanowią formę zabezpieczenia się przed tym, co może nastąpić również, e, czy to na północy Europy, czy, czy bezpośrednio już u nas. Ale jednocześnie mamy zapowiedź rzecznika prezydenta, że będzie nowy szef bbn że to nie będzie pełniący obowiązki generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Przypomnę, że to jest ten generał, który nie wpuścił do Pentagonu na rozmowy Generała Nolberta, atasze wojskowego w Stanach Zjednoczonych, bo właściwie nie wiadomo dlaczego. Waldemar Buda, kto będzie tym nowym szefem? Znaczy, nie będę na te pytanie odpowiadał, bo to jest oczywiste, nie do mnie powinno być kierowane. To jest zupełny Ale absurd. pan wie, czy nie? No nie, proszę sobie nie żartować. Jakby prezydent podejmuje decyzję i ogłasza ją mi. Nikt wcześniej, poza jego najbliższymi doradcami, o tym nie wie, więc proszę takiego fortelu nie stosować, że ja będę odpowiadał. Ale dla Ale się nie nadaje na szefa BBN? No? Proszę nie zadawać tego typu pytań, bo to jest nieprofesjonalne, po prostu. Proszę pana, proszę mnie nie pouczać, bo pan się spóźnił do studia i Ale zaczął pan od nieuczania. Ja pana, za, nie zadaj pytania o tym, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Może pan no, przyjął, jak no, no, to jaką znaczy, PiSu. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że dla Państwa Słomir Cenckiewicz, Pan Profesor, nie jest bohaterem. Dla nas jest. Dlaczego dla Was nie jest? Dlatego, że on jako jedyny w Polsce opisał wszystkie spotkania Donalda Tuska. Było ich najwięcej. W ogóle Donald Tusk jest najczęściej spotykający się politykiem z Putinem ever. Nie było takiego polityka na tym poziomie. Więc niestety boli to tą władzę okropnie, że on ten opisał reset z m.in. z rektorem Rachoniem i tak dalej. Więc robiono wszystko, żeby tego stanowiska go usunąć. Jest absolutnym skandalem i jesteśmy na poziomie już absolutnie pato państwa, To znaczy władza z wyrokami sądowymi w ogóle nie ma zamiaru, się do nich stosować i ich honorować i szanować. To znaczy tak, pierw mówiła, nie ma dostępu do informacji publicznej i pokażemy to w sądzie. Przegrali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Następnie mówią, dobra, dobrze, złożymy skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tam na pewno wygramy. Przegrali. No i po tym wszystkim nadal twierdzą, że dostępu do informacji niejawnych panu z... nie Cenckiewicz nie ma. Pan Panie mecenasie Buda, I w wiesz, z tym... pan wie, że sądy administracyjne nie rozstrzygają spraw merytorycznych. Ja to pana mówię e... jako do kolegi z korporacji e... radcowskiej. Pan i, dobrze tutaj, to wie. I tutaj apeluję, żeby pan Donatus rozliczył się, bo jest winien panu Cenckiewiczowi 647 zł, do tej pory nie zapłacił za ten wyrok przegrany. W TVP de facto mówiono o tym, że pan Seckiewicz przegrał tę sprawę, przepraszali, niedawno były sprostowania w tym zakresie. Szanowni Państwo, no był niewygodną osobą dla tej ekipy władzy, punktował ich na każdym kroku i naprawdę propaństwową decyzją jest dzisiaj wycofanie się z tej funkcji, dlatego, że ta władza by robiła wszystko, żeby mu uniemożliwić wykonywanie obowiązków i jak ktoś to opisze historycznie, jak ktoś przyjrzy się tej sprawie, to będzie jedna z niewielu spraw, które jest naprawdę skandalem, można powiedzieć, na poziomie państwa prawnego, państwa porządku prawnego, to znaczy robienia wszystkiego wbrew prawu, robienia wszystkiego, wszystkiego, żeby tego człowieka ograniczyć w działalności, bo był bardzo niewygodny, bo bardzo dużo wiedział, bo potrafił dyskutować o służbach, potrafił można powiedzieć, że rozszyfrowywać to, co dzisiaj władza przy wykorzystaniu służb robi. Ale muszę Państwa zmartwić. On nadal będzie aktywny przy, przy boku Pana Prezydenta. On nadal em, będzie również angażował się w działalność polityczną i będzie Waszym koszmarnym snem. Nadal będzie działał. Po prostu. Barbara Socha, czy pani wie, kto będzie nowym szefem BBN-u? Pani redaktor, nie wiem. Pan prezydent to głosi. Mogę powtórzyć słowa rzecznika pana ministra Leśkiewicza, że poznamy nowego szefa BBN-u wkrótce. Najprawdopodobniej jeszcze w maju, więc myślę, że to jest bardzo krótki czas i już niedługo będziemy wiedzieć. Natomiast odnosząc się do tego, co było do tej pory, co padło tutaj w tym studio odnośnie pana Profesora Cęckiewicza no powiem, powiem tak, jest to przykład, ta sprawa jest przykładem tego, co, co wyprawia premier polskiego rządu w imię walki politycznej nie respektując prawa absolutnie, i decyzja pana profesora jest absolutnie racjonalną. Decyzją podjętą w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa, zdając sobie sprawę, że nawet po y, kolejnej y, kolejnej instancji y, wyroków sądowych, które, y, które, y, które rząd przegrał, to prawo nadal nie jest respektowane. No w tej sytuacji nie pozostało mu y, w zasadzie... W, Będąc odpowiedzialnym za dobre funkcjonowanie BBN-u, nic innego jak podanie się do dymisji i to zrobił wbrew jakby swoim osobistym, można powiedzieć, ambicjom, czy, czy, czy mógł mieć tego rodzaju ambicje. Tutaj widać, że wygrała ta postawa propaństwowa i... Ja jestem e, tym e, zbudowana i bardzo się z tego cieszę. Natomiast e, komentarze tutaj pana ministra e, Gajewskiego odnoszące bio, się do biografii jako e, pana Censkiewicza, która, e, która e, no nie predystynuje go do dostępu do informacji publicznych, to nie ja u fun do, do, do funkcji szefa BBN, do, do funkcji szefa BBN czy dostępu do informacji niejawnych, to ja się pytam, rozumiem, że biografia pana marszałka Czarza z tego absolutnie go predystynuje do Oczywiście, tego, żeby że tak. miał e, ten dostęp. No to Stawiam to słuchaczom do, do, do No Nie, w historii to było się, różnie. Bo, bo był podpułkownik Siewiera Właśnie. szefem BBN-u, był generał Koziej, ale był też Marek Siwiec, który nie był wojskowym, więc to było różnie, albo to było bardziej polityczna, bardziej polityczna wojskowa, osoba absolutnie. była, albo był wojskowy, więc tutaj no, nie, nie jest tak, że byli tylko wojskowi. Łukasz Rzepecki. Na tarczy czy starczą odchodzi Cenckiewicz z bbn -u? Czasami warto zrobić krok do tyłu, żeby później móc zrobić dwa do przodu. O tym, kto zostaje szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, decyduje prezydent Rzeczpospolitej. Ja myślę, że uśmiechnięta koalicja chciałaby, żeby szefem BBN-u była któraś z tych osób, dwugodzinnego prezydenta Rafa Trzaskowskiego. Pamięta pani? Posiedzenie BBN-u, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie Rafał Trzaskowski przedstawiał swój skład. A tak a na nawet po... mógł to być tak... szef BBN-u od Andrzeja Dudy, bo pan tak na... przecież Siewiera Trzaskowskiego. No, na przykład pan minister Siewiera, który wsparł w tych wyborach Rafała Trzaskowskiego. Natomiast w mojej ocenie... Pan profesor Cęckiewicz był bardzo dobrym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To propaństwowiec osoba, która zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobro Polski i <coughs> tym się kierowała. Ale taka jest decyzja Głowy Państwa. Natomiast w tle też jest upublicznienie czy chęć upublicznienia raportu WSI. Skończmy do raportu ane, ane, ane, tak, tak, aneksu To dobra decyzja, um, do że będzie upubliczniony? Yy, w mojej ocenie tak, powinna być upubliczniona. Yy, no te informacje to Sławomir czy, czy, właśnie. Czy, czy, czy, czy. Opinia publiczna powinna wiedzieć, kto był agent, agentem, jakie pełnił funkcje. Te osoby powinny zostać rozliczone. Skończmy, szanowni państwo, z Rzeczpospolitą teczek na przestrzeni ostatnich 20 lat. To powinno być wszystko jak najszybciej upublicznione, wyjaśnione. Opinia publiczna powinna wiedzieć wszystko. I liczę tutaj na stanowcze działania pana prezydenta Karola Nawrockiego że nie ugnie się pod naporem, czy to marszałka Sejmu, czy pani marszałek Senatu i dojdzie do upublicznienia. Um, tego raportu, bo Polacy tego oczekują i myślę, że to już dawno powinno być zrobione, bo o tej sprawie mówimy od 20 lat. Barbara Socha, czy, kiedy będzie upubliczniony ten aneks do raportu z likwidacji WSI? Pan prezydent rozpoczął procedurę upubliczniania. Tam jest mowa też o tym, że swoje opinie na ten temat mają wyrazić marszałkowie Sejmu i Senatu, przy czym, zwracam uwagę, mają na to 30 dni przy czym te opinie nie są wiążące. To jest dla pana prezydenta. Także myślę, że po tym czasie pan prezydent dopełni tej procedury i to będzie upublicznione. Wszyscy się dowiemy tego, o czym już od jakiegoś czasu dawno powinniśmy wiedzieć. Krzysztof Jatkowski, ale czy to nie jest tak, jak mówi część wojskowych, że w tym aneksie do raportu z likwidacji WSI będą informacje dotyczące tego, jak funkcjonują polskie służby i to będzie istotna informacja dla wywiadów, które nam nie sprzyjają? Panie to dziękuję, bo pani pytanie jest kluczowe. Tam nie ma nazwisk. Nazwiska były w raporcie, który ogłaszał Antoni Macierewicz. Zresztą skończyło się kompromitacją. Cała grupa osób, których nazwiska podano w tym raporcie, wygrała później sprawę przed sądem, które okazało się polegały na tym, że żadnymi agentami nie były, tylko na zlecenie polskich służb. Po roku 1989 pisało na przykład pewne raporty i analizy dotyczące sytuacji na wschodzie, więc Antoni Macierewicz się skompromitował tym raportem. Aneks nie, e, z tego co mówią ci, którzy, nie mówiąc oczywiście szczegółów, nie, ale mówię na przykład czy o generale Polcy, zresztą e, słowa samego Lecha Kaczyńskiego, który <coughs> mówił o tym, że w tym raporcie mieszane są nie, fakty z e, opiniami. No, jeżeli nie zgodził się na opublikowanie tego aneksu Lech Kaczyński, Andrzej e, e, Duda. I Bronisław Komorowski, no to znaczy, że ludzie z różnych opcji politycznych oceniali jakość tego dokumentu, no jako żenująco niską i nie chcieli, żeby mu nadawano status dokumentu publicznego. My się wkrótce, jak rozumiem, przekonamy, bo jeżeli prezydent podkreśla, że, a w zasadzie współpracownicy prezydenta, że opinie, o które musieli wystąpić, ich nie wiążą, to za chwilę będziemy mogli to ocenić. Mi bardzo mocno dźwięczą słowa generała Polskiego, który współpracował ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, był pracownikiem BBN-u, który powiedział, że bardzo źle by było, gdyby ujawniać dokumenty, które na przykład odsłaniają sposoby pozyskiwania czy agentury, czy pracy z ewentualnymi agentami, bo to będzie sytuacja, która uderzy w polskie służby. Efektem ogłoszenia pierwszego raportu Antoniego Macierewicza, nie, ani aneksu do raportu, było m.in. ujawnienie tożsamości całej grupy osób, a w którzy współpracowali z polskimi wojskowymi, którzy byli na misji w Afganistanie i to się zakończyło ich śmiercią. Przecież my te informacje, podawały je publikatory, doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie współpraca z polskimi służbami, po tym jak Antoni Macierewicz ogłosił swój pierwszy dokument, dla tych ludzi zakończyła się śmiercią. No to bym powiedział, trzeba każdy sobie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy w polskim interesie jest ogłaszanie takich dokumentów publicznie, gdzie rosyjskie służby mogą czytać i analizować i służby każdego dowolnego państwa, które są nam wrogie czy nie. Oczywiście każda sytuacja wymaga analizy, ale czasami pewne analizy przeprowadzamy i wnioski wyciągamy w trybie niejawnym, a nie w trybie jawnym. Antoni Macierewicz wsławił się między innymi tym, że jak ogłaszał raport przed aneksem, to kazał go przetłumaczyć na język rosyjski, żeby Rosjanie nawet wysiłku nie musieli włożyć w zapoznanie się z tym raportem ten człowiek demolował i demoluje, jeżeli będziemy mieli kolejną odsłonę tego, instytucje publiczne. Jako były prezesniku, który kontrolował jego decyzje jako minister obrony narodowej, będę mówił publicznie. Decyzje, które wtedy podejmował, uderzały w obronność państwa polskiego i je osłabiały. A raporty na ten temat wysyłałem do ówczesnego prezydenta, żeby się zapoznał i premiera oczywiście z praktycznymi następstwami decyzji Antoniego Macierewicza. Sebastian Gajewski, to po co w takim razie prezydent chce ujawnić an the... annex <laughs> Mam wrażenie, że to jest powrót do emocji, które są ważne dla środowiska, Prawa i Sprawiedliwości w ogóle zjednoczonej prawicy, które były 20 lat temu. To jest trochę taka opowieść z dreszczykiem tajemnicy, że coś zostanie ujawnione o tym, jak funkcjonowała trzecia RP, że została zbudowana na jakichś fundamentach działalności służb specjalnych postkomuny, i nie wiadomo czego. Mam wrażenie, że to jest trochę strzał w stopę, dlatego że dzisiaj te emocje nie są aktualne. Ja 20 lat temu byłem w liceum i szczerze powiedziawszy Wojskowe Służby Informacyjne to jest opowieść o czymś, co chyba już było bardzo dawno i jest średnio aktualna, ale rozumiem, że prezydent chce politycznie to grzać i politycznie podgrzewać opowieść o tym, że trzecia RP została zbudowana na jakichś takich gnijących i bardzo niefajnych fundamentach z udziałem służb specjalnych. Opowieść znana, sto razy opowiedziana, moim zdaniem średnio aktualna. Chyba to jest bardziej temat dzisiaj dla historyków niż dla polityków. Nie wiem, co tam jest, w związku z czym też podzielam te obawy, że jednak tam mogą być jakieś informacje Informacje, które w taki czy inny sposób mogą być przydatne dla służb specjalnych innych krajów, które nie są nam przydatne. Mam nadzieję, tutaj ufam marszałkowi Sejmu, marszałek Senatu, że taką ocenę przeprowadzą, chociaż te opinie oczywiście dla pana prezydenta, jak podkreśla pani minister, wiążące nie są. No, taka ocena pewnie będzie sporządzona. Natomiast ja mam, ja mam poczucie, że, że jednak jest to trochę temat z odległej przeszłości. Waldemar Buda, czy pan nie ma właśnie takiej obawy, że Rosja się z tego ucieszy, ujawnienia? Ja, jak słyszę tutaj te głosy po drugiej stronie stołu, to jest to dla mnie bardzo budujące i te obawy tym bardziej przekonują mnie do tego, że ten aneks powinien być ujawniony. No rozumiem, że państwa środowiska mogą się obawiać. Nie, szanowni państwo, to jest wiedza historyczna, kompletnie nie mająca dzisiaj wpływu na obecną sytuację bezpieczeństwa, przygotowania służb, zabezpieczenia kontrwywiadu itd. Kompletnie. Procedury się zmieniły, ludzie się zmienili, zasady się zmieniły, narzędzia się zmieniły. Wszystko jest kompletnie inne, więc to jest wiedza historyczna. I warto, żeby taką historię poznać. Jak państwo się obawiają, to tym bardziej rekomenduję, żeby to e, się e, wydarzyło. I już słyszałem, nie widziałem tego pisma, ale media informowały, że zarówno marszałek Czarzasty, jak i pani e, marszałek Senatu e, są przeciwne ujawnieniu tego raportu. Tym bardziej utwierdzam mnie to w przekonaniu, że należy go pokazać i myślę, że jakby historia, może powiedzieć, nowożytna lat, lat ostatnich Polski będzie niezwykle interesująca, bo dotyczy jeszcze ludzi, którzy dzisiaj albo funkcjonują w polityce, albo niedawno przestali w niej funkcjonować. Dowiemy się o kulisach funkcjonowania państwa w powiązaniu ze służbami, w powiązaniu ze, ze współpracą, służbami PRL i tak dalej. Gdzie było najwięcej tych ludzi? Zerkam na państwa i na tym skończę. Ewa Szedler. Czuję się osobiście przez pana obrażona, proszę pana, bo ja akurat mam taką historię rodzinną, która wskazuje na to, po jakiej stronie była. Ja nie mówię w pani czasach, o rodzinie, nie pani się pan, czuje obrażona. Patrzył mi pan prosto ja w o środowisku jest, politycznym. mam prawo powiedzieć, nie pani co czuję. I nie proszę, w te szczegóły. Proszę mi nie przeszkadzać w momencie, o kiedy o ja panu nie, nie przeszkadzałam. Ja myślę, że zacietrzewienie i nienawiść do naszej koalicji do premiera Donalda Tuska po drugiej stronie, po stronie opozycji i pana prezydenta również jest tak daleko idąca i tak zaburzająca zdroworozsądkowe myślenie, że przekraczacie kolejne granice Rubikonu, które mogą się skończyć bardzo niebezpiecznie do naszego państwa. To co było 20 lat temu bardzo ładnie tutaj nam skonkludował pan senator. Wtedy ludzie zapłacili za taką decyzję, decyzję jakiegoś urzędnika, niestety, życiem. I to może być również, bo tutaj pozwolę się z panem e, europosłem nie zgodzić. 20 lat to nie jest zamierzchła historia, proszę pana. 20 lat jeszcze są ludzie, którzy są związani i... Pana podejście do, do, do tego ujawnienia jest takie, jakby po prostu wszystko musiało być poddane krytyce opinii publicznej. A ja wierzę w instytucje, wierzę w nasze Rozumiem państwo, państwa obawy. wierzę, proszę pana, proszę mi naprawdę nie przeszkadzać, bo zachowuje się pan po prostu niekulturalnie. Ja wierzę w instytucje i nasze służby, nasze instytucje powinny mieć prawo decydować, czy coś należy po prostu przekazać mediom, które robią świetnie no to swoją robotę. Ale panie pośle, po, proszę się tak nie denerwować. Mówi prezydent, pani Ewa Schedler, no na tym to polega i proszę nie przerywać. Mu, Skąd ta nerwowość, panie pośle? Prawo mu daje taką możliwość, w związku z tym to robię. Ja pani uzupełniam. Ewa Szedler kończy. Pan prezydent pokazuje, że stawia się po prostu ponad prawem. Dla niego trójpodział władzy to znaczy, że, że e, władza ustawodawcza to jest Karola, władza prawo, e, władza, władza Prawodawcza to jest prezydenta, a władza sądownicza to jest, że tak powiem, coś, Nawrockiego. Coś się tutaj, patrzymy, się pani tutaj akurat patrzymy na pana prezydenta, który stawia się ponad prawem. On by chciał być po prostu u nas. Albo królem, albo chciałby zmienić wszystkimi metodami naszą konstytucję, która jeszcze obowiązuje. To Szanowni, jeszcze ustawy, Szanowni Państwo, zamykamy temat. Po ujawnieniu aneksu będziemy na, na pewno bo... rozmawiać. Przechodzimy do e, afery Zonda Krypto w tym tygodniu. Przemysław e, Kral Poinformował prezes Zonda Krypto, że zwalnia pracowników, wyłącza wewnętrzne komunikatory, a media donoszą, że od tygodnia Przemysław Krali jest w Izraelu, ma paszport Izraela. Wirtualna Polska nawet wyśledziła, że w biurze w Monako, gdzie przebywał Kral, znaleziono rachunek za usługi remontowe i miała być wyremontowana willa w nadmorskiej, miejscowości Cezarea w Izraelu, między Tel Awiwem a Hajfą, gdzie prawdopodobnie pan Kral przebywa. Czy Krzysztofa Kwiatkowskiego pytam byłego ministra sprawiedliwości, czy to oznacza, że mamy do czynienia z piramidą finansową, gdzie jak mówi prokuratura... Oszukanych zostało 30 tysięcy ludzi co najmniej i pan Kral jest poza zasięgiem polskich służb? My o tym, że mamy do czynienia z piramidą finansową tak naprawdę dowiedzieliśmy się w ostatnich tygodniach. Dlaczego? Bo okazało się, że środki z którymi zonda krypto mówiła, że są zabezpieczeniem dla operacji, są, nie będę już się posługiwał tym fachowym żargonem, ale na takim zimnym rachunku, jak się mówi, portfelu. do którego portfelu, do którego nie mieli nigdy dostępu. Co to w praktyce oznacza? Że oni w praktyce prowadzili całą swoją działalność przez te lata, nie mając żadnego zabezpieczenia finansowego. Oczywiście zonda krypto to giełda i posługuje się pieniędzmi tych, którzy chcieli kupować krypto waluty. No ale jeżeli patrzymy w te księgi, bo te analizy już się zaczynają pojawiać, że Zonda Krypto więcej wydawała na usługi marketingowe, reklamowe, niż miała zysk całoroczny i to wielokrotnie więcej, no największa, bo okazało się pozycją budżetową było 37 milionów na reklamy w telewizji Republika, no to znaczy, że ten model biznesowy od początku był oszustwem w takim sensie, czego niestety nie, nie było wiadomo w, w, wcześniej, bo w wykazach posługiwano się tymi środkami finansowymi, do których jak się później okazało, pan Kral powiedział ja nigdy nie miałem ja nigdy nie miałem dostępu. I to, co jest najważniejsze w tej sytuacji, bo to, co mnie szczególnie martwi, to to, że instytucje, czy publiczne, bo nie tylko państwowe, w prokuraturze, ten sam prokurator, którego i zespół prokuratorów, którzy, których do tego desygnował Zbigniew Ziobro, okazało się, że nie przeprowadził w praktyce żadnych działań, bo jeżeli dzisiaj czytamy, w 2022 w 2022 roku 2020 Sylwester roku. Suszek, właściciel I... giełdy Bitbay, która była tak. I co prokuratura pierwotną... wtedy w 2022 roku zrobiła? No, moim zdaniem, pozorowała działania, bo psy tropiące w miejscu, gdzie był ostatni pobyt pierwowzoru firmy Zonda Krypto, pojawiły się, a to była baza paliwowa, uwaga, po dwóch tygodniach od tego, a była dokładna lokalizacja, gdzie on zniknął. Dodatkowo kamery się nagle wyłączyły w tym momencie. A czy dzisiaj z perspektywy czasu widać, że te działania były? były pozorowane. A Przemysław I Kral zdaniem, był prawnikiem e, Suszka e, i później on przejął firmę, e, gdzie e, adwokaci mówią, że to jest w ogóle niezgodne z zasadami etyki, oczywiście, żeby prawnik że prawnik przejmował no, firmę swojego klienta. Dla mnie najcudowniejsze są wypowiedzi. No na przykład taki poseł Michał Wójcik mówi, kłamstwem jest, że pan Kral wpłacił pieniądze, że przepraszam, Zonda Krypto wpłaciła pieniądze na instytut powiązany ze Zbigniewem Ziobro. Ja już pomijam, że wpłaciła dokładnie przed głosowaniem weta prezydenta. Ale co się okazało? No rzeczywiście nie Zonda Krypto, tylko pan Kral ze swojej kancelarii wpłacił te 450 tysięcy. Ale tutaj ja, stawiamy już przecinek. To jako jedno zdanie. Przecinek. Niech będzie symbolem to, że upaprano jeszcze w to polski sport i jak ktoś dzisiaj przejdzie ulicami Warszawy, to zobaczy taki napis. Zonda Krypto Centrum Olimpijskie mienia Jana Pawła II. Kończy pan yy, Kwiatkowski? Znaczy, dzisiaj my to, co musimy zrobić, to przyjąć tą ustawę i mam nadzieję, że posłowie PiSu opowiedzą się po stronie ofiar, a nie po stronie złodzieja. Bo to jest symboliczne głosowanie. Tak a ta tę ustawę, czyli którą? Bo prezydent, ośrodek prezydencki mówi, że prezydent być może spuźmy, podpisze... Nie chce kopać leżącego. Minister Bogucki projekt 20 Polskie tygodni 2050. temu zapowiedział, że w ciągu dwóch tygodni będzie ustawa. Nie ma tej ustawy. Projekt Polski 2050 jest ciekawym, ciekawym projektem i on może być... Elementem, który przy trzecim podejściu, bo trzeba je zrobić jak najszybciej. Bo gdyby ta ustawa była przyjęta w grudniu ubiegłego roku, to znaczy, kłamstwem jest, jeżeli niektórzy mówią, że ona by nic nie dała. Dałaby. Polski KNF mógł występować do swojego estońskiego odpowiednika, mógł wpisać zonda krypto na listę ostrzeżeń i by nie było 30 tysięcy ponad poszkodowanych, a może 20 tysięcy i nie 400 milionów, jak mówią najnowsze szacunki, a może 200 milionów tylko strat. Dlatego dzisiaj trzeba to uciąć, jak najszybciej przyjąć ustawę, taką, która umożliwi wprowadzenie tutaj bezpieczeństwa uczestników rynku kryptowalut. Ewa Szedler, czy były jakieś rozmowy z Kancelarią Prezydenta Polski 2050 na temat poparcia tego waszego projektu? I czy, skoro była rozmowa Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, szefowej Polski 2050 z premierem, to czy to się pojawiło, że to bazą albo w ogóle, że, że cała koalicja przyjmie wasz projekt? Tak i nie. Z jednej strony wiem, że na rozmowie z panem prezydentem akurat Kwestia tej, tego projektu ustawy, który po prostu już bardzo długo leży, ona nie była podejmowana. Natomiast wiem, że jak przedstawiciele naszego klubu kiedyś w ramach zaproszenia do pana prezydenta, wszystkich przedstawicieli klubu byli, to na temat wszystkich ustaw, które zostały złożone i które wymagają wytłumaczenia bądź też pogłębienia jakiejś wiedzy merytorycznej, co za nimi stoi, ta ustawa, ten projekt ustawy był podejmowany. Także cieszy mnie to, że tutaj akurat Kancelaria Prezydenta wyraziła się pozytywnie na, na temat tej ustawy, poniekąd dużo prostszej niż rządowej, ale oczywiście priorytetem są ustawy rządowe. Więc mam nadzieję, że niebawem siądziemy nad takim projektem, który bardzo szybko będzie procedowany dla bezpieczeństwa dla naszych obywateli, bo przepraszam, ale, ale na końcu drogi stoją ludzie, którzy uwierzyli i uwierzyli Fałszywym reklamom, bo tak jak już pan senator Kwiatkowski powiedział, wykorzystywanie do budowania wiarygodności pewnej firmy przez naszych sportowców, przez różne inne, inne przestrzenie, przez finansowanie również SIPAC-u. To są naprawdę przestrzenie, które Konferencji budowały... amerykańskich konserwatystów, która w była Rzeszowie. przed drugą turą wyborów i jej gościem był kandydat na prezydenta a wtedy Karol Nawrocki. Tak, budowanie budowanie na tak silnych twarzach wiarygodności bądź co bądź firmy która się okazała albo wskazuje wszystko na to, że się okazuje być piramidą finansową, to naprawdę bardzo uderza, bardzo uderza w nasze państwo i na końcu uderza w obywateli. I tutaj powinniśmy naprawdę siąść i już dalej nie wetować, tylko po prostu podpisać jak najszybciej jak najsprawniej, żeby te, żeby te mechanizmy ochronne dla obywateli po prostu zaczęły funkcjonować. Sebastian Gajewski. No, rynek kryptowalut to taki rynek, na którym 90% osób, które inwestuje, traci, 10% zyskuje. Zyskują ci, którzy albo potrafią, bo się na tym dobrze znają, albo mają e, szczęście. No, Prezes Radosław Pisiewicz powiedział, że on sam stracił no, miliony Ale, stracił, ale bo należy, że stracił, bo należy do tej absolutnej większości, którzy albo nie mają szczęścia, albo nie potrafią inwestować na tym rynku. Wartość kryptowalut jest bardzo zmienna, inwestycje są ryzykowne. Mamy rynek finansowy niebezpieczny, który w odróżnieniu od pozostałych rynek rynków takich jak rynek bankowy, rynek ubezpieczeniowy, rynek emerytalny nie jest nadzorowany przez państwo. Nie jest to normalna sytuacja, nie jest to sytuacja dopuszczalna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ludzie, którzy inwestują na tym rynku tak jak wszyscy inwestujący na pozostałych rynkach finansowych muszą czuć się bezpiecznie, muszą być chronieni przez państwo, muszą być chronieni przed nadużyciami, a z drugiej strony widzimy chociażby po aferze Zonda Krypto, jak działają takie giełdy, jakie ryzyka się z tym wiążą, do jakich naruszeń prawa może dojść, może dochodzić do oszustw, może dochodzić do e, innych przestępstw. Mamy informacje od prokuratora generalnego, dziesiątki tysięcy poprzedzone gigantyczne straty, zarówno na mm, tej giełdzie Zonda Krypto, jak i na innych giełdach kryptowalut. Taka sytuacja woła o ustawowe uregulowanie tego rynku i poddanie go nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, tak jak pozostały rynki bankowy, inwestycyjny, ubezpieczeniowy, emerytalny. To jest coś naprawdę normalnego. Jeśli nie jest jeśli chodzi dla o wątek mnie, PKOLu? Nie jest dla nie zrozumiałe to, co zrobił pan prezydent, bo ja sobie zadałem trud przeczytania uzasadnienia weta pana prezydenta. I głównym wątkiem, który pan prezydent porusza w tym uzasadnieniu jest ochrona interesów dostawców usług w zakresie kryptowalut. Innymi słowy, pan prezydent uważa, że ta ustawa o rynku kryptowalut zbyt słabo chroni nie obywateli, ale zbyt słabo chroni dostawców usług w zakresie kryptowalut. Tam są napisane takie sformułowania, że na przykład pan prezydent Prezydent twierdzi, że nie powinno być tak, że Komisja Nadzoru Finansowego może zamknąć stronę internetową giełdy kryptowalut, która narusza przepisy rozporządzenia unijnego, bo to narusza wolność słowa, gdyż zdaniem Pana Prezydenta są tam treści edukacyjne i informacyjne i przecież nie może tak być. że a decyzją administracyjną? A czyją a nie decyzją? że Pana, sądu. to trzeba, wyrok, wyrok sądu, czy postanowienie sądu nie zapadnie w ciągu jednego dnia. Komisja nadzoru, finansowego, Komisja, nadzoru Komisja nadzoru Finansowego... Komisja Nadzoru Finansowego jest organem regulacyjnym, wydaje decyzje w stosunku do banków i funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i radzi sobie z tym naprawdę świetnie i w każdej sprawie nie trzeba chodzić do sądu. To jest normalna funkcja administracji, funkcja regulacyjna. My uważamy w koalicji, że trzeba chronić interesy ludzi, którzy inwestują, a nie interesy giełd kryptowalut. I wzywamy pana prezydenta Łukasz do Szypecki, tego, żeby się Afrocent. do tego włączył. Donald Tusk ma na swoim koncie kolejną aferę. Po piramidzie finansowej i aferze Ambergold ma aferę z kryptowalutami, z krypto. Nie, no wolny e, Co, co, co, co no. obecny rząd, który premier ma nadzór nad służbami, nad Komisją Nadzoru Finansowego, zrobił przez ostatnie ale 30... Przez ostatnie 30 miesięcy. Nic. Ja pragnę dodać, no bo że... Nie ustawy pragnę Ale pani redaktor, ustawa, którą firmował ta nadregulacyjna Donald Tusk, z, jej początek to był rok 2024, bodajże styczeń, a uchwalona została w, w listopadzie 2025 roku. Czyli przez dwa lata Donald Tusk pracował nad ustawą, a dzisiaj mówi już jak najszybciej, ona powinna zostać przegłosowana, ona powinna zostać wprowadzona. Przez 24 miesiące, szanowni państwo, nic nie robiliście w kierunku tym, żeby ochronić pieniądze polskich obywateli, a dzisiaj, pierwsi, straszy, a dzisiaj, pierwsi, życie, a dzisiaj czyli... pierwsi straszycie Polaków. Ta ustawa, która została przez dwa lata procedowana, była ustawą bardzo nadregulacyjną. My jesteśmy jako Konfederacja za Mika Zero. Sławomir Mencen. E, przedstawił dwa miesiące, miesiąc temu dokument, ustawę profesora Krzysztofa Piecha, ekonomistę specjalizującego się w rynku cyfrowym, która zawiera 7 stron, a nie ponad 100 stron, która zawiera kwestie deregulacyjne, a nie nadregulacyjne, która zawiera takie mechanizmy, które w rzeczywistości chronią em, em, odbiorców em, czy autorów kryptowalut, a nie mające na celu danie takich kompetencji, których nadzór czy Komisja Nadzoru Finansowego nigdy nie powinna mieć, bo Komisja Ale pan Nadzoru wie, że Finansowego Bielmancen inwestował bez wyroku, w kryptowaluty bez i zarobił kilka sądu, milionów sekundę, nie powinna na mieć możliwości na przykład blokowania domen internetowych, a co za tym idzie e, straty dostępu powinna. do swoich portfeli na platformach krypto z powodu takiego, takiej decyzji administracyjnej. Nigdy nie powinno to mieć miejsca. My również, jako Konfederacja, proponujemy minimalne opłaty nadzorcze i rezygnację z nadmiernej biurokracji, mniejsze opłaty obciążenia dla giełd i kantorów po krypto, wniosku Polski krypto, a nie, a, nie, a nie zwiększone tak jak wy. I przede wszystkim my w, w, w, w, w ustawie, którą zachęcam, żebyście Państwo poparli, żeby ona została przegłosowana jak najszybciej przez polski parlament i myśla o tym, że pan prezydent Karol Nawrocki by ją podpisał. Przede wszystkim byłaby to, że ta ustawa kończy stan niepewności prawnej, że polskie firmy nie będą musiały uciekać za granicę, co pozwoli użytkownikom um, korzystać z usług rodzimych platform, a, a nie tak jak WIPLEN, jest teraz obecnie uciekać do Estonii, czy do innych tysięcy krajów. Euro był zaangażowany, a od... 75, Przepraszam. 70 tysięcy euro od zonda krypto był zaangażowany w pisanie tej ustawy? Nic mi na ten temat, nie wiadomo, żeby pan poseł Wipler był zaangażowany. A to jest problem, że Wipler brał pieniądze od zonda krypto? Czy jest to legalne działanie? Jest to legalne działanie... A jest to nielegalny lobbing, czy nie? W mojej ocenie nie było żadnego lobbyingu ze strony pana posła Wiplera. To są jakieś insynuacje niepoparte żadnymi dowodami ze strony premiera no, Donalda przerażę, Tuska. To premier, premier Tusk, ale czy to, było, czy to było legalne, czy nielegalne? Było legalne. No nie jest to, e... czy to było legalne, czy nielegalne, tylko czy to było uczciwe i czy tak Miał należy robić tobą, w polityce. Ale teraz mówi, o, tym, o tym o tym, zdecydują, o tym zdecydują e, odpowiednie organy państwa. Natomiast Donald Tusk sobie rzuca e, albo ma taki kaprys, jest posiedzenie Rady Ministrów, nie ma co za bardzo wyjaśnić, no bo tak, Pełczyńską Nałecz już skrytykował, Henning Klosken już Prawie wyrzucił. Tam innego ministra już prawie nie podał mu ręki, więc sobie wymyślił: no tak, no to teraz zaatakuje Przemysława Wiplera, tutaj zaatakuje no jakiegoś innego posła to yy, opozycji. Że, no, żeby to, że było o czymś Stowarzyszenie Wiplera dostawało A, no ostat... pieniądze od Zonda Krypto i stowarzyszenie związane ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy. No to są fakty. Nikt temu nie zaprzecza. No nikt temu nie zaprzecza. No TVN natomiast, też, no na, na, natomiast. TVN głosuje w Sejmie, proszę pana? Nikt temu ale nikt jakie nie zaprzecza. Proszę pana, totalnie... pana to, powiedziałabym, że ma to kluczowe znaczenie. Barbara Socha. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie na kilka wątków odpowiedzieć, bo tutaj państwo bardzo długo mówili wszyscy zgodnie atakując pana prezydenta. Pani powiedziała o, o tym, że... Sformułowała taki zarzut wobec pana prezydenta, że uzurpuje sobie, o ile dobrze rozumiem, prawo nierozumienia czy nierespektowania trójpodziału władzy. I ja mam nadzieję, że pani za to przeprosi, bo pan prezydent jest strażnikiem konstytucji i działa w, w, w ramach swoich prerogatyw, swoich, swoich kompetencji, broniąc interesu Polaków w przeciwieństwie do pana premiera Tuska, który, o czym rozmawialiśmy chociażby w sprawie profesora Cęckiewicza, stosuje prawo tak, jak je rozumie, a w tym przypadku nie respektuje prawa, które sądy, wyroków sądowych. Nie mówi pani o wecie marszałkowskim, które jest nową instytucją wymyśloną przez marszałka tego, natomiast formułuje pani bardzo poważne zarzuty wobec prezydenta i uważam, że jest to absolutnie nie w porządku i co więcej nie ma to żadnego potwierdzenia w faktach. Natomiast odnosząc się do Rynku e, kryptowalut i całego, e, całej tej afery. No, mogę tylko kontynuować myślę, pana posła e, rząd w tej sprawie zaspał. E, było kiedyś taki był hashtag: e, robimy, nie gadamy, czy gadamy, nie robimy. I panie senatorze, no warto by było zacząć robić, bo sama pani przyznała, że nie ma ustawy, która czeka teraz na biurku prezydenta, czy jest, czy jest wetowana. Nie ma jest, ustawy, którą prezydent pan prezydent Jest, po kilka dni jest ale proszę mi dać dokończyć, pani redaktor. Tak, jest ustawa ale, pana prezydenta? Teraz mówi pani Barbara Socha w grudniu w Polska prezydent. 2050 złożyła projekt, który pan nazwał projektem interesującym. Pytanie, dlaczego on nie jest procedowany? Mija kolejne pół roku. Projekt rządowy w międzyczasie. I ten no, projekt, który teraz macie, który leży, można, można procedować i na pewno Kancelaria Prezydenta nad tym projektem się pochyli. Panie Ministro, a dlaczego nie został złożony projekt prezydencki, który zapowiedział w grudniu szef Kancelarii Prezydenta? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, dlaczego nie został złożony. Pracujemy nad, analizujemy te, te projekty, które były. Projekt rządowy który był kolejny raz tym samym projektem, co do którego pan prezydent jasno się wyraził, które zapisy tego projektu są, na które się nie zgadza, które są nadmiarowe. Tutaj chcemy, żeby ta ustawa, która będzie regulowała, była ustawą nienadregulacyjną, tak? nienadmiarową. Więc projekt, który złożyła Polska 2050, jest projektem, który wymaga analizy, natomiast on leży i nie jest, nie jest procedowany. Więc myślę, że tutaj ewidentnie czas gra na niekorzyść, a czasu mieliście, szanowni Państwo już bardzo dużo, bo dwa i pół roku... W w ciągu dwa razy ustawę uchwaliliśmy, prezydent zawetował. Pan prezydent jest prezydentem zaledwie od pół roku z małym hakiem, więc trudno tutaj w tej sprawie zwalać winę, mówiąc wprost, na prezydenta, bo zanim pan prezydent Nawrocki objął swoją funkcję, minęły dwa lata waszych rządów i wtedy z tą ustawą, z tym rynkiem, z tymi sprawami nic się nie działo dopiero dzisiaj. Natomiast też bym apelowała o pewną uczciwość w formułowaniu różnych beneficjentów, różnych systemów, bo ja bym chętnie zobaczyła pełną listę przelewów, które ta ta firma przelewała na, na, na różne konta, a nie tylko wybiórczo, tak jak chociażby w odniesieniu do mediów pan senator wspomniał o telewizji Republika, ale już innych telewizji jak Polsat czy TVN ale nie w mniej, 10 razy mniej, czy ale razy mniej. Nie to o tym mówimy, starożnica. panie senatorze. Ale telewizje nie no jakby... głosują, głosują Są... politycy. Na razie okay, mamy ale ja, mówię, ja rozumiem, pani redaktor i z panią się zgadzam, natomiast mówię o pewnej takiej uczciwości w informowaniu opinii publicznej. No te, te, te, ta wybiórczość nie jest przypadkowa i tylko na to chcę zwrócić uwagę. Panie senatorze, Dziękuję. czy poprzecie projekt Konfederacji? Siedmiostronicowy? A nie ponad Łukasz Projekt Rzepecki? Konfederacji nie rozwiązuje żadnych Krzysztof problemów. Pytkowski. Opowiada się w interesie o, tych, którzy okradają, Opowiada się w interesie, nie tych, którzy są okradani. Pytanie, Pytanie do Waldemara Budy. zależy, kto chce kogo reprezentować. Niech pan, z... niech pan przeczyta, Panie, panie senator. Związki sportowe apelują do prezesa pko Radosława Piesiewicza, to jest dobry znajomy Jacka Sasina, o to, żeby się podał do dymisji. To jest no, nominat Prawa i Sprawiedliwości. Czy powinien się podać do dymisji, biorąc pod uwagę, że pozwolił na to, żeby... Sportowcy reklamowali firmę, która okazała się piramidą finansową. I właściwie to, że ta firma, że tam coś się dzieje źle, wiadomo, od 2022 roku, kiedy też rządziło Prawo i Sprawiedliwość, śledztwo było prowadzone w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka bez konkluzji. Czy powinien się podać do dymisji Piesiewicz? Szanowni Państwo, ja każdemu z Państwa zachęcam i zalecam poczytanie komentarzy na forach tych wszystkich osób pokrzywdzonych. Co oni dzisiaj piszą i co oni dzisiaj mówią? Znaczy oni dzisiaj słyszą, że problemem jest to, że ta firma wpłacała tej czy innej firmie, czy nawet tej czy innej osobie w ramach sponsoringu, bo tak państwo próbują przedstawić ten problem. Jaki jest problem, że oni wpłacili 5 milionów na rzecz TVN-u, albo 30 na rzecz Republiki, albo dali na rzecz, e, e, e, na rzecz nie wiem, jednego czy drugiego człowieka. To nie ma kompletnie znaczenia. To znaczy, dzisiaj mamy sytuację, w której... A oni, to, że sportowcy oni, zostali oszukani, oni, polscy olimpijczycy, to dzisiaj, jest problem, czy nie? Dzisiaj mamy taką sytuację, że jest oszukanych kilkadziesiąt tysięcy osób. I teraz tak. Co państwo w tej sprawie zrobiło? Ja zadać pytanie. Prokuratura i Tusk mówią od roku o tej sprawie. I teraz jest pytanie takie. Czy jest, jest, korespondencja, czy jest, czy jest korespondencja z organem nadzoru i z prokuraturą estońską na temat sprawdzenia rzetelności tej firmy. Czy sprawdzono, czy dostęp do tych kluczy które zabezpieczają, tak pan poseł mówił, te transakcje, i wypłaty Ale zostały zweryfikowane. wystąpienia było w ustawie. Toż, przeciwko prokuratura w ramach pomocy KMF, prawnej, prokuratura mógł w ramach pomocy w ustawie prokuratura... W które prokuratura w ramach postępowania i pomocy prawnej mogła wystąpić i to będziemy wyjaśniać. I to już nie da się tego ukryć. Czy wystąpiła po pierwszych informacjach o tym, że to może być zwykła piramida finansowa, wystąpiła o pomoc prawną do? instytucji estońskich, zakładam, że nie. Więc, Szanowni Państwo, mówmy tu o realnych problemach. Problem jest taki, że państwo polskie nie ostrzegło w żaden sposób tych ludzi, w który sposób nieświadomy zainwestowali te pieniądze i stracili. No i zablokowaliście możliwość ustawy. Ja tylko proszę Przecież to, co nie pan w ustawie. pan posługi, że ostrzeżenie KNF-u w sprawie Bitbeja było w 2018 roku i nic to nie dało. Później były dwie ustawy, sytuacji. Ale dotyczyło tego samego mechanizmu. To dotyczyło zupełnie do innej sytuacji. Później były dwie ustawy, no nie, nie, co do których Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne. To dotyczyło zupełnie innej sytuacji, a była błota Sukcesji w ramach tego Bitbuya. I to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast to. Proszę pana, to jest taka sytuacja, że mi pozwolić, Ale ja teraz chcę pana sprostować, bo ale... pan bardzo wybiórczo traktuje fakty, chcę panu Dziesięci powiedzieć, że na było porach... ostrzeżenie w 2018 roku, że w tej firmie dzieje się coś nie tak. tak. i to dotyczyło sukcesji ale między nie jedną a drugą firmą. Natomiast znaczy, ludzie, którzy zaczęli się interesować kryptowalutami nie z 2018 roku, tylko 2022, 2023-2024, oni chcieli inwestować, bo Bitcoin rósł bardzo mocno, wtedy większość tych ludzi weszła od 2023 roku. I oni nie znają tej historii, nie znają tych ostrzeżeń. Ale państwo polskie wtedy powinno działać, to znaczy powinno zwrócić się... do. Nich. Wy zablokowaliście powinno to możliwość. Się, żeś, ustawa nie ma nic wspólnego. Mogli, ma, z, mogli zwrócić się do Estonii i zapytać, szanowni państwo, czy firma jest rzetelna, jakie macie dane na ten temat? Szanowni państwo, czy prowadzi ona jakieś postępowanie wyjaśniające wobec tego podmiotu? I wtedy mogli reagować. Nie zrobiło tego pa państwo w żaden sposób. Teraz Ci na forum poczytajcie, bo to jest o Was. Pytają tak, co mnie interesuje, że na Republikę czy TVN wpłacono kilka milionów złotych? Ja chcę się dowiedzieć, jak Państwo mi pomogli dzisiaj, żebym mógł jaką część tych pieniędzy wypłacić. Bo po pierwsze straciłem na kursie Bitcoina połowę, ale to jest moje ryzyko, bo to jest ryzykowny rynek. Ale co z tą połową, którą chcę teraz wypłacić? I teraz tak, my proponujemy, ja mówię, Powinien pojawić się fundusz gwarancyjny, tak jak w ubezpieczeniach, tak jak w deweloperce. Wy no nie ma żadnej ustawy. Jest w rynek rynek zrzuca się na to, że jak ukaże się jakiś kolega oszust z jakiejś giełdzie, to wtedy te firmy Ale finansują pomyśle, wy wyproducie? minimalne wypłaty. Ale ta, gdzie mają, jest projekt ustawy w tej sprawie? panie, nie pan przeszkadza, panu powiem. Gdzie... panu powiem. Na przykład jest taka sytuacja, że jak ktoś nie ma ubezpieczenia OC, Wszyscy jakby się rzucają w ramach tego systemu na to, żeby wypłacić ubezpieczenie możemy tą wobec, osoby, przeczytać? wobec osoby nieubezpieczone. Czy ona jest dostępna? I dzisiaj Nie je ma jej. I... A co, proszę, proszę, proszę, proszę, dać posłuchajcie. I teraz tak, rozwiązaniem dla tych ludzi byłoby to, żeby taki fundusz gwarancyjny stworzyć i żeby te pieniądze ludziom wypłacić. Panie poszła, ja... a odpowiedź na moje pytanie. oni słyszą o tym, że ustawę, która dwa Pytanie moje jest takie, tak, razy, i ale nie ma żadnego wpływu na regulacji prawną. tego rynku było Prawo i Sprawiedliwość. Czy Radosław Piesiewicz, prezes PKO, powinien się podać do dymisji? A czy prezes TVN powinien się podać do dymisji? On do, co tak, ma piernik do wiatraka? Tak samo zostali oszukani wszyscy ci ludzie, bo to okazała się zwykła piramida finansowa. I szukajmy rozwiązania, żeby tym ludziom pomóc, a nie o Piesiewiczu rozmawiać. On również wtopił jakieś pieniądze prywatne. Ale to nie chodzi o prywatne pieniądze, kwestia... tylko y, słupem reklamowym y, Zonda Krypto, do której były 5,7 milionów. Ale proszę przyjęli. pana, ja pana pytam o PKOL, polscy olimpijczycy. A ja mówię o Zostali oszukani. TVN wziął więcej niż, niż PKOL. I nie ma to żadnego o, znaczenia za tych ludzi Szanowni Państwo, to było śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę. Poseł Buda ma y, obsesję y, TVN-u, ale na pytanie nie odpowiedział, Powóżmy a tym pytanie ludziom. brzmiało, taki czy Radosław Piesiewicz, tak jak domagają się związki y, sportowe, powinien podać się do dymisji. Y, to było śniadanie w Trójce, a najważniejsze wydarzenia dla Państwa komentowali Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja dziękuję, Obywatelska, Ewa Szedler, dziękuję Polska bardzo. 2050, Sebastian Gajewski, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. Barbara Socha, doradczyni w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję. Łukasz Szypecki, Konfederacja. Dziękuję. I Waldemar Buda, Europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Do zobaczenia. Usłyszenia w poniedziałek o 8.13. Śniadanie w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uśmiech się, polisz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. A w kominie šurum burum, a na polu wiatr do... Wal Bezkretnie spędza spowiek sny. To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko Pewnie się domyślasz, ale teraz Ciii. Dotyki ust, wschody słońc A w dłoniach żar Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy śni, chcę, żebyś był.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 No to jedziemy. Tu program trzeci Polskiego Rady...